To może, może zapowiem w takim razie, e, tylko zacznę w taki ciutko osobliwy sposób, mianowicie odniosę się do mm, jednej z sag y, norweskich, wikingskich, mianowicie jest saga o wielkim ich przywódcy, Ragnarze Lodbroku, e, serial Wikingowie między innymi o tym traktował no ten pan skończył marnie, walczył z, z angielskimi królestwami, najeżdżał je, aż w końcu został stracony w sposób następujący, wrzucony do dołu wypełnionego jadowitymi wężami. No i w ten sposób dokonał żywota. No my do takiego dołu wypełnionego jadowitymi wężami wejdziemy dzisiaj sami, z własnej woli. Ale już nie przedłużając i na poważnie, no to Davos 2020, czyli nowe kierunki zostały ustalone przez Światowe Forum Ekonomiczne. No zostały i to bardzo mnie to niepokoi wszystko. Co, co obserwuję, że taki jestem trochę zgorzkniały, jak o tym myślę. No ale pocieszam się z tym, że no, skoro Greta Thunberg jeszcze nie nie została oficjalnie ogłoszona świętą, mhm. to zawsze istnieje nadzieja, mhm. że się jakoś przed tym szaleństwem obronimy, aczkolwiek ona maleje cały czas. Mhm. Także jakiś plan wyraźny już został naszkicowany i raczej może nawet nie w formie planu, tylko już dyrektyw do, do wykonania, bo mhm bo to, co oni tam robią, to już ma całkiem wymierne, że tak powiem, miliardowe ramy. No i to jest właśnie intrygujące. Co tam konkretnego się wydarzyło, poza tym gadaniem o niczym? Mm -hmm. No, przede wszystkim w Davos mieliśmy sześć takich głównych punktów tak zwanej agendy, tak? Filarem numer jeden, tym najważniejszym była ekologia, czyli jak zmobilizować biznes, żeby odpowiadał na wyzwania zmian klimatycznych. Ekonomia, w jaki sposób tutaj zapobiec problemowi długoterminowego długu i utrzymać ekonomię na poziomach działających. Technologia, czyli przygotowania do wdrożenia czwartej industrialnej rewolucji i w jaki sposób tutaj uniknąć wojen technologicznych. Następnie tematy socjalne, czyli w jaki sposób poprawić umiejętności w kontekście pracy. Miliona, czy, miliarda ludzi w ciągu następnej dekady. Oczywiście geopolityka, czyli w jaki sposób duch Davos może tworzyć e, mosty, żeby rozwiązać światowe konflikty i problemy. No i na sam koniec e, przemysł, czyli w jaki sposób biznes może tworzyć nowe modele rozwoju, właśnie między innymi do wprowadzenia tej czwartej industrialnej rewolucji. Na no hasłem przewodnim było słowo stakeholders. Czyli tak jakby zniesienie w pewien sposób odpowiedzialności nie tylko z dyrektorów, prezydentów, ale, ale zniesienie jej na rzecz nas, powiedzmy nieformalnych udziałowców. Co w kontekście mm, środowiska, w którym aktualnie się znajdujemy, czyli środowiska w sumie recesyjnego czy przedrecesyjnego, jak mówią niektóre źródła, no to brzmi ciekawie już no Dla mnie to jest nie tyle ciekawe, co, co przerażające, bo, bo to całe sformułowanie, ono tak ładnie, przyjaźnie brzmi dla prostaczków, którzy nie mają pojęcia, skąd się te definicje biorą. Stakeholders i tak zwany zrównoważony rozwój, czyli sustainable development, to nie są synonimy, bo to polskie tłumaczenie jest kulawe, dlatego okay. przytaczam oryginał. Stakeholder wiąże się i ma taką samą długą historię jak, jak sustainable development, bo zostało to, to pojęcie wprowadzone na marginesie tak zwanej teorii ekonomii gdzie obydwie rzeczy należy brać w cudzysłów, bo nie jest to ani teoria, ani ekonomii, ale jest to nowa szkoła tak zwanego global governance, czyli zarządzania światem. Jedna, jeden z filarów. W latach 70 nakreślonych przez Klub Rzymski na, to jest temat sam w sobie, można tutaj jego źródeł finansowych się dopatrzyć bardzo klarownych, ale nie chciałbym w to wchodzić, bo to zajęłoby zbyt dużo czasu. Wiadomo, że to z tamtego okresu się bierze. I te wytyczne zarówno do klimatu, jak i tego stakeholders, jak i Sustainable Development of the Planet zostało wówczas skonkretyzowane w raporcie tego klubu rzymskiego a właściwie kilku raportach najgłębszy z nich dotyczył właśnie zmian klimatycznych i wpływu na środowisko naturalne i wszystkie zasoby planety i w związku z tym na gospodarkę struktury społeczne i wielkie trendy społeczne ogółem czyli także na modele rozwoju gospodarczego w tym sam kapitalizm i planiści doszli do wniosku, że sam model kapitalizmu w związku z tym, że to środowisko będzie podlegało coraz bardziej dramatycznym zmianom, no to musimy te definicje przeformułować. I sama teoria tak zwanego globalnego ocieplenia wówczas z w efekcie te, tych, tych wytycznych sformułowana y, przechodziła kilka faz i y, y, y, ostatnia jej wersja w związku z tym, że główny prorok globalnego ocieplenia pan Albert Gore po wyprodukowaniu kilku książek i bardzo alarmistycznych prognoz, że w okolicach 2010 roku znikną lodowce i tak dalej, wszystkie te jego prognozy szlak trafił, bo one się nie spełniły. Ale ich rola predykcyjna no została, że tak powiem, w pełni wykorzystana dla zaprzęgnięcia tysięcy tak tzw. naukowców i rozdysponowania miliardów tzw. grantów badawczych pod zarządem centralnym IPCC, czyli Londyńskiego Ośrodka Badań Klimatycznych, który zyskał światowy glejt na badanie klimatu z poręczenia ONZ-u. To było na jednej sesji ONZ-u przegłosowane przez państwa świata i dzieje się całkiem legalnie, czyli że IPCC z Londynu zanurzone w wiele skandali naukowych, bo oni sponsorują tak zwane badania, które są ewidentnie fałszywe i wiele z nich skończyło się procesami sądowymi, które że tak powiem, z metra i IPCC przegrywa, ale to ich wcale nie, nie boli, bo swoje zamówienie propagandowe kontynuują, więc ten program tak zwanego globalnego ocieplenia, ostatnia jego wersja, trzecia z kolei, nosi nazwę zmian klimatycznych. To jest bezpieczne hasło w odróżnieniu od globalnego ocieplenia, bo nie trzeba udowadniać, że się planeta ogrzewa, czy oziębia, czy ta... w ogóle nic nie trzeba udowadniać, bo klimat non stop się zmienia i to widać za oknem, nawet każdy prosty człowiek patrzy na ten moment, no rzeczywiście, wczoraj było co innego, a dzisiaj jest co innego, więc no rzeczywiście klimat się zmienia w każdej skali, mikro, makro i historycznej, także w horyzoncie kilku lat, dziesięcioleci, tysiącleci, tym bardziej klimat się zmienia, więc nie można już niczego zarzucić Albertowi Gorowi i całej tej czeredzie, która to, te ćwiczenia wykonuje, wedle konkretnego planu, powtarzam, naszkicowanego kilkadziesiąt lat temu ich rodowód tego wszystkiego, jeżeli dobrze się w historii ONZ-u, zwłaszcza tych agent środowiskowych, przypatrzeć, to są, ich głęboki rodowód sięga sprzed powstania ONZ-u, który powołano po wojnie, II wojnie światowej. Między pierwszą wojną światową, a II wojną światową, takie lata 20. i 30. To, był, to były ruchy ekologiczne, głównie z Niemiec i z Wysp Brytyjskich w Londynie, gdzie koronowane głowy sponsorowały tego typu przedsięwzięcia, ochrony klimatu, planety, środowiska naturalnego i z tych środowisk stricte powiązanych z eugeniką światową, czyli towarzysze ES-Mani w tym bardzo żwawo uczestniczyli. Sam Hitler notabene i jego pobratymcy należeli do czołowych krzewicieli ochrony klimatu i środowiska naturalnego. To byli bardzo ekologiczni towarzysze. Dlaczego? No bo oni popierali eugenikę. Wówczas byli przyjaciółmi, w latach 30. i to wszystko popierali, a później nastąpiła wojna i rozbrat ideowy, więc te ślady zostały z historii powszechnej wymazane, ale jak dobrze ich poszukać, to je można znaleźć. Ci założyciele ruchu ekologicznego to są koronowane głowy popierające ruch eugeniki światowej. Eugenika to trzeba w Wikipedii sprawdzić, co to takiego jest, żeby wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Czyli następne programy z tym urzędowo i ideowo oraz także personalnie powiązane, bo to są te same socjety i ci sami ludzie w zarządach tych różnych organizacji, a ich jest kilka tysięcy obecnie na świecie. Na samym szczycie to są wszystko, to jest następne pokolenie już trzecie z kolei ruchu eugenicznego i zwolenników światowej depopulacji, czyli wyludnienia Ziemi, jak mówią ekolodzy, doprowadzenia do stanu równowagi ekologicznej, bo ludzi na świecie jest zbyt wiele trzeba ich w jakiś bardziej drastyczny lub mniej drastyczny sposób depopulować, czyli zmniejszyć ich liczebność, na przykład przez szczepionki różnego rodzaju, co otwarcie mówi, bo to nie jest żadna teoria spiskowa, tylko fakt, Bill Gates dosyć no, prawdomówny w, swoich, w swojej postawie na przykład w walce o ochronę klimatu przed dwoma laty bodajże w takim wystąpieniu, które można sobie na TED Talks znaleźć, to jest na Netflixie, to jest promowane oficjalnie to wystąpienie Gatesa, on tam przyznaje otwarcie, no, że w globalnym ociepleniu tutaj w tym w tej klimacie to trzeba zlikwidować dwutlenek węgla produkowany na świecie do zera no jak to, to osiągnąć, no, skoro on wynika z działalności ludzkiej? No, między innymi trzeba ograniczyć populację ludzką, żeby mniej produkowała tego dwutlenku węgla. I jak dobrze się tutaj przyłożyć, to przy użyciu różnych szczepionek możemy osiągnąć spadek tej te, te, te emisji dwutlenku węgla o kilkadziesiąt procent. No. Problem jest taki, że owszem... Yy dwutlenek węgla, tak? Dwutlenek węgla jest dużą częścią składową naszej atmosfery, ale myślę, że gdyby wszelkie, wszelkie organizmy roślinne miały tutaj prawo głosu, byłyby zdecydowanie przeciwne. Przecież wegetacja jest, jest, jest ich, jest ich podstawą, wegetatywność jest ich podstawą, prawda? No fotosynteza zależy... Tak. One wchłaniają dwutlenek węgla, Wydalając do atmosfery tlen, więc dwutlenek węgla w połączeniu z fotosyntezą jest dla nich tak naprawdę naturalnym pokarmem. No, to dokładnie tak jest. No, po prostu dwutlenek węgla krąży w atmosferze jako surowiec dla fotosyntezy. No. I, mhm. I to jest zjawisko dynamiczne i całkiem z drugiej strony prozaiczne, no bo w podręczniku dla piątej klasy chyba, czy szóstej biologii to jest napisane, jak to, to synteza działa chlorofil i tak dalej, to jest zielone i tam wchłania promienie słoneczne i w tych komórkach tam się przetwarza syntet na związki organiczne czyli łańcuchowe związki węgla między innymi w ten sposób powstają węglowodory właśnie organiczne więc no, to, to wszyscy powinni wiedzieć no ale jakoś tego nie kojarzą miliony ludzi na świecie wydaje się ulegać tej perswazji pseudonaukowego bełkotu, która przekonuje, że dwutlenek węgla jest tak zwanym gazem cieplarnianym jeżeli jest go więcej w atmosferze to generalnie planeta cierpi, jak mówi Greta Thunberg, płonie. Co sądząc po na przykład analizie klimatologicznej dalekich, głębokich złóż? Na przykład lodu Na Antarktydzie i na, na Biegunie Północnym Były takie badania wiecznej zmarzliny przeprowadzane Gdzie lód się Nawarstwia przez tysiące lat I wszystkie te badania potwierdzają, że W historii planety było wiele Okresów zlodowacenia cyklicznego i ocieplenia, które następowały po sobie cyklicznie i było wiele okresów, gdzie dwutlenek węgla był o wiele gęstszy w atmosferze na przykład w, w, w którejś tam erze mezozoiku, szczególnie gdy na Ziemi panowały dinozaury i właśnie ta stwierdzono dzięki tym badaniom zawartości dwutlenku węgla sprzed tysięcy lat, że istnieje bardzo silna korelacja między poziomem dwutlenku węgla a produkcją materii organicznej, czyli głównie roślinności. Jeżeli dwutlenek węgla, jest, jego stężenie jest wysokie, to wówczas roślinność jest bujna, bardzo gęsta i dzięki temu żyją potężne organizmy złożone typu dinozaury, które się żywiły tymi potężnymi roślinami, bo typowy krzak miał 30 metrów wzrostu, a trochę większe drzewo miało sto kilkadziesiąt metrów więc no, ich główny pokarm roślinny liści tych drzew miał odpowiedni format właśnie przystosowany dla tych potężnych zwierzaków no, mhm. gdy nastąpiło oziębienie klimatu z powodu tam uderzenia asteroidy czy wybuchów wulkanów czy nastąpiła zima tak zwana dzisiaj się to nazywa atomowa zima spowodowana pyłem w atmosferze z powodu katastrofy, która wtedy nastąpiła no dinozaury wymarły, bo słońca nie było i nic nie rosło, nie miały co jeść no i zrobiło się zimno i strasznie więc mhm. wtedy po tej epoce dwutlenek węgla gwałtownie spadł co wcale nie znaczy, że życie na Ziemi było przyjemniejsze przeciwnie, było wiele groźniejsze, no i było przede wszystkim pozbawione wielu gatunków, które z powodu tego oziębienia wymarły. Więc na takim poziomie oczywiście można polemikę z ocieplencami prowadzić. Tym niemniej jest więcej argumentów podważających tak zwaną teorię globalnego ocieplenia i tym podobnych rzeczy. Ich nawet szkoda przytaczać, bo to jest dyskusja na poziomie nastolatków po prostu nie ma, nie istnieje naukowy dowód nie istnieje tym bardziej seria naukowych dowodów na prawidłowość teorii globalnego ocieplenia, bo jak żeśmy zauważyli, ta tak zwana teoria została wypracowana na zamówienie, konkretne zamówienie polityczne pewnego środowiska które się zebrało w swojej elicie i wypracowało taki produkt takie założenia że no klimat się zmienia to jest coraz więcej zjawisk pogodowych niebezpiecznych huragany trzęsienia ziemi i tym podobne no więc coś z tym trzeba zrobić no i w efekcie tego naszkicowano no trzeba zrobić co populacje no i zmianę modeli ekonomicznych zarządzania planetą to się nazywa właśnie em, em, governance czyli Aha. zarządzanie ludźmi ich gospodarką trzeba przeformułować model kapitalizmu no i kapitalizm który się opiera na tradycyjnym pojęciu własności został poddany marksistowskiej obróbce i obecnie zamiast akcjonariuszy pojawili się stakeholders czyli jacyś interesanci interesenci którzy mają pewien interes w tym co się dzieje mają interes ale nie są właścicielami no ale mają coś do powiedzenia, bo to ich dotyczy to są właśnie stakeholders czyli innymi słowy jeżeli to rozebrać ontologicznie i logicznie to wówczas dostrzeżemy że to jest bliźniaczy program marksistowskiego projektu zarządzania kolektywnego planetą który ma nazwę zrównoważony rozwój czyli Zbiorowe zarządzanie, ale już nie oparte na modelu własnościowym, tylko na modelu interesu wyższego. Jest interes wyższy, no i poprzednio. 100 lat temu tym interesem wyższym był, było wyzwolenie proletariatu, czyli klasy robotniczej, a obecnie tym wyższym celem rewolucji, nowej rewolucji przemysłowej, to zresztą projektanci to nam mówią wprost, że to jest czwarta rewolucja przemysłowa, również ekonomiczna i ekologiczna, to jest co? No wyzwolenie planety spod jarzma ucisku ludzkiego. Tak, żeby planeta zaczęła oddychać I przestała być dewastowana Przez hordy kapitalistów Którzy ją dla zysku Pożerają i, i, I niszczą Ja ze sporą dozą Tych obserwacji Się sam utożsamiam Bo istotnie Tak zwany drapieżny kapitalizm Który nie ma względów Dla naturalnego środowiska Naprawdę to, to środowisko niszczy i to nam wszystkim szkodzi. To jest tautologia. To tego nie trzeba specjalnie udowadniać, bo powietrzem wszyscy oddychamy. No ale kiedy zarządcy planety z tego wyciągają wniosek, no to trzeba dokonać depopulacji, bo wy, ludzie, za dużo emitujecie dwutlenku węgla. No to takie jungtim logiczne jest już zbyt dalekim skokiem umysłowym dla mnie, żebym ja to gładko przełknął, bo ten program z definicji jest w moich oczach programem zbrodniczym. Tak samo jak zbrodniczym programem była Eugenika, wywodząca się z tego samego korzenia, dlatego ją wspomniałem. Bo to są te same rodowody, ci sami ludzie i te same środowiska patrzące na ludność, na ludzi, na tych tak zwanych zjadaczy chleba useless eaters tu się pojawia takie pojęcie proszę sprawdzić kto jest autorem tego pojęcia useless eaters których trzeba depopulować bo smrodzą na tej planecie i zagrażają jej istnieniu wobec tego ich zredukujemy i będzie pięknie wrócimy do stanu naturalnej równowagi przyrodniczej takie podejście kiedy ktoś sobie uzurpuje prawo do decydowania, kto jest useless eaters, a kto nim nie jest, że pewna grupa ludzi to są ci lepsi, którzy decydują o tym, co ta miliardowa rzesza tych gorszych ma robić, a nawet decyduje o ich depopulacji, no to dalece wykracza poza mój światopogląd. Ja to nazywam po imieniu. To są umysłowi, bracia, towarzysze Hitlera. Stalina, Polpota, Mao i całej tej lewicowej zgrai ludobójców. Mhm. I to, to nie przebieram w, w słowach, bo mam na to pokrycie faktograficzne, do którego można bez trudu dotrzeć. Te programy biorą się z tego korzenia. Czy natomiast ochrona planety, ekologia jest potrzebna? Jak najbardziej. Jest użyteczna, jest wskazana ochrona planety, segregowanie odpadów i także tak zwany zrównoważony rozwój jest potrzebny. Tylko założenia tego programu muszą się mieścić w programie humanistycznym, w porządku, gdzie człowiek stanowi cel sam w sobie najważniejszy, jemu się podporządkuje, podporządkowuje cele podrzędne, a nie na odwrót, gdzie tak zwana ekologia, tak zwana gea, czyli ziemia, królowa ziemia i jej świętość, która ma notabene w siedzibie ONZ-u swoją świątynię. Mhm. Więc to, to, to, to nie jest żaden z mojej strony żadna przesada. Kult ziemi jest kultem religijnym w sensu stricte. Więc kiedy pewien odłam religijny, pewna sekta przekonuje teraz wszystkich w Davos, że musicie zaciskać pasa i podnosić w społeczeństwach rozwiniętych podatki na źródła energii dlatego, żeby ratować planetę, i ci, co to mówią, to są właśnie eugenicy i dążący do depopulacji, no to ja się pytam, przepraszam bardzo, ale co z programem humanistycznym? Bo o ile ja rozumiem, to człowiek powinien być na pierwszym miejscu, a dopiero potem cele podrzędne służące mu do osiągnięcia i utrwalenia i rozwoju tego człowieczeństwa. Jeżeli natomiast to człowieczeństwo Jest traktowane jako masa Jako bydło do depopulacji Czyli do wyrżnięcia Powiedzmy sobie brutalnie No to chyba kolejność Jest odwrócona I, i, I to nie trzeba Doktoratu z filozofii, żeby to dostrzec To mnie najbardziej Niepokoi Bo dalsze kroki Czy dalsze wnioski są tego pochodną Że zbrodniarze Którzy traktują całą resztę ludzkości z wyższością uzurpując sobie prawo do zarządzania nimi jak stadem bydła decydują o ich wyludnieniu o ich depopulacji tyle miliardów ma zostać usuniętych z powierzchni ziemi, bo za dużo produkują dwutlenku węgla niezależnie od tego, jaka jest to, to uzasadnienie, czy ten dwutlenek węgla, czy, czy może powierzchnia użytkowa, czy nadszarpnięcie zasobów naturalnych, czy innych kopalin, czy, czy jakiekolwiek inne uzasadnienie, byśmy tu nie zastosowali. Chodzi o to, że człowiek jest postawiony jako e, petent, jako, mhm. jako e, e, kółko w tej maszynie światowej na Podległym miejscu, podporządkowanym wyższej idei, wyższemu celowi. A ja, jako humanista, twierdzę, że człowiek sam w sobie jest najwyższym celem. Czyli człowiek został zredukowany do roli właśnie stakeholdera, a nie, nawet nie, nie shareholdera, tak? No, to, jest, to, to pojęcie stakeholderów jest specjalnie e, wytworzone, żeby rozwalić wytrychem model kapitalizmu, gdzie jest jasna definicja rozdziału obowiązków. Że o, o działaniu firmy czy każdego przedmiotu, podmiotu materialnego, każdy ma właściciela, decyduje właściciel albo, gdy własność jest rozporzona, udziałowiec, czyli shareholder. Ten, co ma udziały w firmie, decyduje Zwołuje walne zgromadzenie wspólników I oni mówią, jaka będzie przyszłość A towarzysze neomarksiści no, nowej generacji I to marksiści światowi To nie są tacy wynajęci rewolucjoniści ad hoc Do jednej rewolucji Nie, to są marksiści turbo To są marksiści globalni, światowi Oni mówią, nie, nie Model kapitalizmu oparty na własności jest przestarzały, bo się nie sprawdza, bo on eksploatuje planetę, więc musimy wprowadzić nowy model tak zwanych interesentów mających interes w tym, co robicie, czyli stakeholders. Mamy zgromadzenie wspólników shareholders i na to zgromadzenie wspólników przychodzi Greenpeace i inni bojówkarze lewicowi i mówią, a my składamy weto, bo wy zbrodniarze niszczycie planetę i blokujemy ten program, co realizujecie nakazujemy wam prowadzić inny program ocalenia planety tak to się odbywa, taka jest zasada po to jest to wprowadzane czyli obecnie do modelu tego Kapitalizmu współczesnego, wprowadzono nowe narzędzia, no i żeby one istniały i działały, no to trzeba wprowadzić egzekucje na poziomie międzynarodowym, organizacje międzynarodowe, które nadadzą temu jakiś pozór legalności. I to robi ONZ właśnie ze swoimi agendami, tworząc te programy. I równolegle z Davos odbyły się posiedzenia Komisji Europejskiej, które ten program ekologiczny ochrony klimatu wprowadziły jako założenia programowe dla rozwoju Unii Europejskiej. Mhm. Więc to nie jest przypadek i, i zbieżność czasowa, że oni to postanowili. Tym bardziej, że w tym samym dokładnie momencie podobne decyzje zapadły przecież chyba nie jest wzięte z kosmosu, z Marsa czy, czy z innych źródeł, tylko z tego samego źródła inicjalnego w największych bankach centralnych świata tak zwanego zachodniego czyli w Europejskim Banku Centralnym gdzie dryguje teraz pani Krystyna Lagarde jest znana globalistka światowa i z drugiej strony w Fedzie amerykańskim gdzie rządzi Jay Powell obydwie te instytucje na początku 2020 roku, czyli teraz, ogłosiły, że wprowadzają do zakresu swoich obowiązków, poza pilnowaniem stabilności cen, inflacji i tak dalej, ogólnej stabilności finansowej, także odpowiedzialność i stabilność ekologiczną, czyli ochronę klimatu. To jest nowum galaktyczne, bo jeszcze nigdy żaden bank tym bardziej bank centralny takiego obowiązku ochrony klimatu czy jakiegokolwiek innego obowiązku związanego z ekologią w swoim statucie nie miał a obecnie oficjalnie zarządy tych instytucji to podały do wierzenia, że będą to robić co odpowiada w Europie konkretnie planowi wielkich inwestycji ekologicznych tak zwanej sprawiedliwej transformacji energetycznej która chce Polskę skusić do, likwi... do, do likwidacji węgla jakimiś dotacjami unijnymi i tym podobnymi posunięciami, a premier Morawiecki wydaje się na ten łabędzi śpiew odpowiadać bardzo pozytywnie, co jest bardzo niebezpiecznym dla mnie konkretnie sygnałem, bo to oznacza, że moja prognoza z ubiegłego roku, że ceny energii będą bardzo szybko rosły w tempie dwucyfrowym, ma obecnie twardy grunt pod nogami, bo jest faktem ekonomicznym już, nie ekologicznym. Twardym faktem finansowym stało się dzięki temu programowi powziętemu przez Komisję Europejską nową pod dowództwem Van der Leyen, która pierwsze swoje organizacyjne działania poświęciła właśnie ochronie klimatu. No właśnie Unia Europejska wprowadziła, pamiętamy dobrze, ten Just Transitional Mechanism, czyli wielki 100-miliardowy euro fundusz pożyczkowy, od Unii Europejskiej, mający na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w krajach Unii Europejskiej. No głównie w domyśle chodzi tutaj o tą naszą ścianę wschodnią i sprawienie, że do 2050 roku Unia Europejska będzie neutralna emisyjnie. Problem jest w tym, że w ramach tego funduszu będzie dotować się źródła odnawialne, jak na przykład solary czy elektrownie wiatrowe. Natomiast energetyka jądrowa jest z niego całkowicie wyłączona, czyli ten kierunek, który na przykład Polska obrała, plany budowy elektrowni atomowych, będziemy musieli finansować swoim własnym asumptem, co jest dobre, ale najprawdopodobniej będziemy musieli pozyskać pożyczki z B Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, tak jak deklaruje Polska Energetyka Jądrowa. Z drugiej strony walka ze zmianami klimatycznymi poszła też w bardzo dziwacznym kierunku. Tutaj mam info sprzed tygodnia z kolei. Jedna z agent rządowych Stanów Zjednoczonych otrzymała dotację od Kongresu w wysokości 4 milionów dolarów. To nie jest dużo, porównując chociażby do budżetu, do budżetu NASA. E ten, te pieniądze mają być przeznaczone na wypadek, gdyby, uwaga, nie dało rady powstrzymać globalnego ocieplenia. Celem badań jest oziębienie klimatu, czyli to, o czym tak naprawdę znamy, to, to co znamy pod pojęciem geoinżynierii, inżynierii tak? I trochę niebezpiecznym terminem. Rozważane tutaj są dwie metody, ponieważ... Yy, w, w w pierwszej metodzie chodzi o rozpylanie tlenku siarki w stratosferze, aby blokować zbyt intensywne promieniowanie słoneczne. W drugiej metodzie natomiast mowa tutaj o stworzeniu aerozolu z cząsteczkami soli morskiej, mającego wzmocnić e, zdolność chmur na niskim poziomie do przysłaniania Słońca. I co ciekawe, mamy tutaj do czynienia z, również ze, ze zmianami terminologicznymi. Geoinżynieria, która ma pr negatywny wydźwięk na dzień dobry, z, ma być zmieniona na tak zwaną interwencję klimatyczną, mającą mieć ten wydźwięk bardziej neutralny. No, jeżeli, mam, jeżeli mówimy o tego typu właśnie interwencjach klimatycznych, niech już na chwilę użyjemy tej nowomowy, no to niestety mam takie wyobrażenie po prostu małpy, która odkrywa, jak działają zapałki w magazynie pełnym beczek prochu. Jest to bardzo niebezpieczne, jest to bardzo nieodpowiedzialne, ponieważ tak naprawdę my ludzie nie zdajemy sobie sprawy z większości, w jaki sposób w większości działa klimat, w jaki sposób do, przesuwają się skorupy. Nie, nie, nie znajemy sobie sprawy. Znamy część tylko zagadnień, a chociażby dla przykładu nie jesteśmy nadal w stanie dokładnie określić, co powoduje chociażby prąd, prąd morski Il Nino, który co 10 lat cirka dewastuje e, uprawy e, rolne Ameryki Południowej. Jeżeli chodzi o wielkich tego świata przemawiających w Davos na przykład, bo tak jak tutaj wspomniałeś, nurt został już obrany... No to pierwszą osobą, którą chciał, o której chciałbym wspomnieć była szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, pani Krystalina Georgiewa, która jest z, Biał z Bułgarii, jeśli dobrze pamiętam. Pani Georgiewa uderzyła w bardzo alarmistyczne tony, podała tutaj za przykład... I powiedziała, że przeczytała właśnie raport z 2018 roku, opublikowany właśnie przez ten Międzynarodowy Panel do Zmian Klimatycznych, czyli IPCC, wspomniany już wcześniej. Raport mówi, że zostało nam 12 lat, ażeby powstrzymać planetarne ocieplenie o półtora stopnia w tym stuleciu. No i wyniki tego... Jeżeli by coś takiego miało miejsce, są podobnież, mają być podobnież przerażające według tego raportu. 100 milionów mniej, mniej ludzi, podwyższone poziomy morskie, w rezultacie podwyższenie temperatury od 3 do 4 stopni. No, pani Georgiewa wspomniała, że przy, po przeczytaniu raportu nie mogła spać i wszystko, o czym myślała, to była jej ośmioletnia wnuczka. Także w pewien sposób alarmistyczne tony, ale też niepodparte faktami. Druga rzecz, no to tutaj wspomniana szefowa Europejskiego Banku Centralnego, pani Christine Lagarde, która, no to się zgadza, Unia Europejska, jak i kilka innych banków centralnych mają oficjalnie już wpisane do statutu dbanie o środowisko naturalne. Skróciłem, spłyciłem trochę tą myśl, ale na pewno chodzi tutaj o chociażby implementację podatkową dla na, na, na, na, na, na, na, na obywateli czy na posiadaczy samochodów e, trujących powietrze, niespełniających wysokich norm. E, to są nowości z tego tygodnia. Już w tym momencie samochody z, norm, e, z normą e, Euro 4, spełniające normę Euro 4, sprzed paru nas. Sprzed, 10, circa ponad 10 lat nie będą mogły poruszać się w kilku miastach europejskich. Pani Lagarde tutaj weszła w pewien spór ideologiczny z Panem Mnuchinem ze Stanów Zjednoczonych, sekretarzem skarbu Stanów Zjednoczonych na temat właśnie, na temat właśnie sposobów na ochronę środowiska. Pan Mnuchin powiedział, że mm, uważa, iż modele tutaj, modele, które mają założenia na 30 lat e, raczej nie są, nie są sprawdzalne. Nie ma po, nie ma, nie ma po prostu opcji, żeby, żeby im zaufać, ponieważ mowa tutaj o teoretyzowaniu. E, z kolei pani Lagarde odpowiadała, że długoterminowe modelowanie pozwoliłoby firmom zrozumieć koszty i procesy, tak aby mogły się przenieść na mniej zatruwające dwutlenkiem węgla sposoby, sposoby, sposoby dostarczania energii. Oczywiście w Davos mieliśmy do czynienia z troszeczkę rozdmuchanym, sporem pomiędzy Donaldem Trumpem a Gretą Thunberg. Przyznam szczerze, że przesłuchałem fragmenty przemówienia pani Thunberg. Myślę, że powoli można mówić pani, ponieważ ma ona już 17 lat, a już całkiem niedawno zaczęły pojawiać się pomysły, aby dać prawa wyborcze 16-latkom w niektórych krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. W każdym razie Greta Thunberg, to jej przemówienie, szczerze mówiąc, za bardzo nie różniło się w kontekście z tego, którego, w stosunku do tego, które znamy w Katowicach. Czyli padło, padło stwierdzenie zawiedliście nas, padło stwierdzenie oczywiście o podpalaniu ziemi, o ochronie domu. Natomiast, co mnie bardzo zaciekawiło, padło zdanie o niespełnianiu naszych żądań, demands. Nie próśb, nie sugestii, demands, żądań. Więc y, można powiedzieć, że Greta Thunberg jest tutaj świętą reprezentantką bardzo, bardzo radykalnych nurtów. To nie jest opcja, powiedzmy, stopniowego dogadania się, to jest opcja, która ma teraz, natychmiast, w tym momencie być spełniana. No tutaj oczywiście w dyskusję weszli z nią właśnie sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, pan Mnuchin, który odesłał ją do szkoły, mówiąc, żeby zostawiła te sprawy ekonomistom. W pewien sposób niebezpośrednio zaangażował się również w to Donald Trump. No, w kuluarach w internecie żartowano sobie, że będziemy mieli do czynienia z walką bokserską stulecia, lepszą niż Muhammad Ali. Yy, tutaj walka miała się odbyć pomiędzy Donaldem Trumpem a Gretą Turbe, Thunberg. Natomiast na yy, pomiędzy tymi dwiema osobami, jakby to powiedzieć na gruncie ideologicznym, szczerze mówiąc, aż takiego konfliktu nie zauważyłem. No, mówimy cały czas, jakby nie patrzeć o działaczce, o aktywistce, natomiast, natomiast stroną przeciwną jest prezydent Stanów Zjednoczonych. Taką grafikę między innymi zamieściliśmy w naszym cotygodniowym briefie na bogaty men. No także mm, jednym z tematów dotyczącym ochrony środowiska y, to były zaproponowane przez panią Lagarde y, zmiany, które miałyby dotknąć, nie, przepraszam, przez panią von der Leyen, y, które miałyby dotknąć y, Chiny. No, przede wszystkim Europa szczyci, Unia Europejska szczyci się tym, że do 2050 roku ma być pierwszym neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla Kontynentem. Natomiast y, pani von der Leyen chciałaby bardzo wprowadzenia odpowiednich y, ustaw, odpowiednich y, podatków węglowych, między innymi na Chiny, ale w pewien sposób, żeby też nie spowolnić tej chińskiej y, gospodarki. Unia Europejska wręcz zagroziła stronie chińskiej y, tak zwanym carbon pricing import duties, czyli yy, czyli czyli czyli słami na, yy, na, na, na, na, na, na na te zdolności na te zdolności emisji yy, dwutlenku węgla zaimplementowane w postaci w postaci podatków. Więc y, świat bardzo bardzo nam odgórnie idzie w stronę ochrony środowiska. Natomiast no Prawda jest taka i tutaj szczerze mówiąc powołam się na słowa mojej narzeczonej, ponieważ od nas, od zwykłych obywateli y, wymaga się ochrony środowiska, segregacji śmieci, nieużywania plastiku, y, dbania o przyrodę, natomiast y, zwykłe wejście do marketu tak naprawdę nie, um, nie pozwala zwykłemu obywatelowi na kupno dla przykładu kurczaka albo ryby, y, która nie jest zapakowana w plastik, tak? Podobnie mowa z butelkami z, z wodą, podobna mowa, podobnie mowa z butelkami z innymi płynami, typu kola. E, także uważam, że jeżeli już mówimy o zmianach, o zmianach e, tego typu, powinniśmy zacząć tak naprawdę od największych tego świata, co w pewien sposób e, no jest trochę anarchistycznym pragnieniem, ponieważ no, wszyscy dobrze zdajemy sobie sprawę, że nie będzie miało to miejsca bodajże w zeszłym tygodniu Coca-Cola zapowiedziała że nie przesiądzie się z butelek plastikowych na inne rodzaje opakowań z prostego powodu iż taka jest wola użytkowników kupujących klientów którzy chcą żeby, żeby, żeby towar był przechowywany właśnie w taki a nie inny sposób no Vox Populi Vox Dei z tym się nie dyskutuje a już żeby za, spróbować zakończyć się wątek, wątek yy, ekologiczny i troszeczkę, przepraszam za stwierdzenie, ekoterrorystyczny, to chciałbym jeszcze tylko dodać, że yy, Chiny temat yy, carbon tax zapowiadanego przez Unię Europejską mają, szczerze mówiąc, w wielkim poważaniu. Chiny zapowiedziały, że będą miały tyle elektrowni węglowych, co mają Niemcy albo cała Europa z tym, że znowuż mówimy tutaj o Chińskiej Republice Ludowo-Demokratycznej, kraju, który tak naprawdę, no, może wiele, jednym z sześciu teoretycznie autarchicznych krajów na całym świecie. Zupełnie inna sytuacja jest y, tutaj na naszym podwórku. Polska musi się dostosować, Polska pragnie pójść w atom z przyczyn, po prostu już będzie wymagać tego nasza gospodarka, będzie wymagać do tego y, coraz większe zużycie prądu, Natomiast tak zwane odnawialne źródła energii, no, to są dwa problemy, które... No powiedzmy trzy problemy właściwie, które y, powiedzmy, jest w tym momencie przypominam sobie z głowy. Jedna rzecz to przechowywanie energii wyprodukowanej. My nadal nie mamy y, do tego odpowiedniej infrastruktury. Y, pomimo postępów w temacie baterii litowo-jonowych, litowo-siarkowych, to, to nadal nie jest... Tak, wydatna technologia i dodatkowo powoduje ona nadal pewne straty w przez, przesyle. Po drugie, mowa o zaimplementowaniu dla przykładu elektrowni wiatrowych yy, czy solarnych do sieci energetycznej, ponieważ no, jak dobrze wiemy, wiatr nie wieje cały czas z stałą prędkością odpowiednią podobnie słońce nie świeci nam non stop, pojawiają się chmury chociażby, więc w zależności od czynników, na które nie mamy wpływu, te, ta produkcja energii byłaby produkowana raz szybciej, raz wolniej, raz więcej, raz mniej i tak naprawdę takie zmienne przesyły dla gospodarki, no to wchodzimy w punkt pierwszy, czyli w próby, w próby magazynowania tego. A dodatkowo jest jeszcze trzeci problem zauważony w Niemczech na przykładzie niemieckich elektrowni wiatrowych. Yy, mianowicie, co szczerze mówiąc, brzmi troszeczkę abstrakcyjnie. No, elektrownie wiatrowe, jak sama nazwa wskazuje, opierają się na generacji prądu poprzez turbiny, które są zasilane wiatrem. W sytuacji, w której mamy do czynienia ze zbyt wielkim natężeniem wiatru, zbyt dużą prędkością wiatru, te turbiny trzeba najzupełniej w świecie wyłączyć. Ponieważ te turbiny, te turbiny są w posiadaniu kapitału, kapitału prywatnego, rząd niemiecki na przykład, zobowiązany jest do płacenia tutaj odszkodowań posiadaczom za każdy, za cały okres, kiedy te turbiny są wyłączone i nie generują prądu. Więc jakby tak na to wszystko spojrzeć, wygląda to po prostu strasznie. Jeżeli chcemy chronić przyrodę, chronić przyszłe pokolenia przed, nazwijmy to efektem cieplarnianym, załóżmy na chwilę, że załóżmy w tej mojej, w tej mojej wypowiedzi, że on, że on występuje, to przede wszystkim powinniśmy robić to w inny sposób, a nie w sposób tutaj proponowany przez y, panią Lagarde, panią von der Leyen, czy chociażby panią Georgiewnę. Jakieś... Rozsądne metody na pewno istnieją, ale mam wątpliwości, czy to z całą pewnością są te kolektywne, neomarksistowskie metody nowej rewolucji przemysłowej, redefiniującej podstawowe pojęcia i porządek rzeczy przy okazji. Mhm. Więc to, jest, pani Thunberg to od razu jako święta nowego obrządu, obrządku globalnego ocieplenia to jest nic innego niż kolejny świątek marksistowski. Nowej rewolucji, która się odbywa już nie przez proletariat jako tę siłę uderzeniową, ale przez co? Przez miliony. Dzieciaków Przerażonych wizją, że jutro nas nie będzie Bo świat się zawali To jest prawda to, to, to, to typowy chwyt socjotechniczny No skoro nie da się, że tak powiem Zbudować rewolucji na zawiści Rabuj burżują, bo oni mają No to można ją zbudować na strachu Ratuj się, kto może, bo jutro świat się zawali to są bardzo prostackie metody, że tak powiem, kondycjonowania psychologii mas, znane w socjologii od długich dekad. No i w tym nie ma nic nowego, ani specjalnie odkrywczego. Dla mnie niesmaczne jest to, że robione jest to tak bezczelnie i tak zuchwale na światową skalę. A ludzie się temu w swojej nieświadomości biernie wydają poddawać tej indoktrynacji, bo tak jakby brakuje im horyzontu myślowego i rozeznania, o co w tym naprawdę chodzi. A chodzi jak zawsze o to samo. O władzę i o pieniądze. Bo te podatki mamy zapłacić my na paliwa, na energię. To my mamy zapłacić, tutaj mowa była o 100 miliardach nowego programu pomocowego Unii Europejskiej, który jest programem pożyczkowym. My musimy pożyczyć od bankierów miliardy na to, żeby zorganizować naszą energetykę, która dzisiaj działa wydajnie, tanio, bo ten węgiel jest najtańszym źródłem generacji prądu w ogóle. Owszem, przy wydajnych technologiach w niektórych państwach w pasie równikowym no są już porównywalne wyniki generacji prądu ze Słońca czyli te wielkie farmy solarne są porównywalne jeżeli chodzi o cenę gigawatogodziny, ale Słońce świeci tylko kilkanaście maksimum godzin na dobę no, tak. no i jest problem z magazynowaniem To jest problem technologiczny Dużych baterii, bo jeżeli chodzi o kilowaty To jest okej okay, To można sobie zbudować stację Mózka w domu Mózka przez zwykłe, bo to z mózgiem ma niewiele wspólnego Za grube pieniądze No i to po tysiącu cyklu ładowania się zawali Bo trzeba kupić nowe To nie jest magazyn energii Na megawaty tego, tym się napędzić lokomotywy nie da, bo po prostu nie ma takich baterii, no więc w energetyce jest to, jest to idea wariata. Jak na razie może się pojawi technologia magazynowania energii elektrycznej wydajna, dużej mocy, dziesiątek i setek megawatów, no to wtedy zaczniemy rozmowę. Ja chętnie do niej przystąpię i pokażę Plany, jak to należy podpiąć, jak to należy te wszystkie rzeczy optymalnie zgrać ze sobą, bo to nie jest nic nowego, to ludzie wiedzą. W energetyce to jest opracowane od 100 lat, konkretnie od elektrowni wynalezionych, skonstruowanych. Przez kogo? Przez pana Teslę. Pan Tesla biedny imigrant do Stanów Zjednoczonych skąd, z byłej Jugosławii, która się wówczas jeszcze nie nazywała Jugosławią. Był serbem, był serbem. Serbem z Chorwacji, więc pomiesz, pomieszany po Bałkańsku, wielki wizjoner i no chyba największy geniusz końca XIX, początku XX wieku, twórca właściwie całej technologii elektrycznej, całego szkieletu energetyki światowej. No bo on wynalazł, trzeba otwarcie przyznać, zarówno silnik zmienny na prąd elektryczny, jak i jego odwrotność symetryczną, czyli generator prądu zmiennego, który jest de facto silnikiem, jak go odwrotnie skonfigurować. Na tym polega genialność tego wynalazku, że on działał w obie strony. I to mało ludzi sobie z tego zdaje sprawę. Jak, jak genialne, proste jest to rozwiązanie w swojej no, strukturze w tej geometrii tego urządzenia, ono jest wspaniałe w tym. ja do dzisiaj nie mogę się odszosnąć z tej, z tej genialnej prostoty bo ono się spotykamy na każdym kroku przy każdym włączeniu każdego psztyczka na, na naszej drodze kłania się Pan Tesla Mhm. on stworzył całą energetykę notabene w Rosji Sowietów za Lenina istniało takie, takie przykazanie bolszewików co to jest rewolucja co to jest komunizm a znam. to jest władza robotników i elektryfikacja znam, nawet widziałem plakat swego czasu a, original, a elektryfikacja to nie było nic innego niż elektrownie i sieci transmisyjne prądu zmiennego General Electric, które te sieci w Rosji Sowieckiej postawiły na kredyt notabene z banków amerykańskich ktoś bolszewikom postawił energetykę kto? Amerykanie na kredyt w dolarach amerykańskich General Electric a technologia General Electric była wzięta od kogo? od Nikola Tesli taka jest prawda, jego patenty to umożliwiły. Także przypominam, bo w ramach nowej elektryfikacji pod hasłem pana Muska, który produkuje samochody Tesla właśnie, nie przez przypadek mhm. i to trzeba mu oddać, że przynajmniej w tym jest prawdomówny, ta nowa rewolucja przemysłowa znowu zbudowana na prądzie no ma z tego czerpać, tylko ma jeden feller. No nie ma Tesli, który pokazałby światu nowe, wydajne, megawatowe baterie elektryczne dla energetyki. Być może one istnieją. Są nawet takie teorie spiskowe, że takie technologie są opracowane i czekają gdzieś tam zamknięte w sejfach. No ale ja ich na razie nie zobaczyłem. Mhm. Dopóki się o nich nie dowiem i nie sprawdzę, że działają, no to rozmowa o tych wszystkich zielonych wynalazkach po prostu jest brednią ekonomiczną, mm. bo to wszystko, co zbudujemy, będzie droższe od tego, co działa. W mm -hmm. samej definicji. A dodatkowo, a dodatkowo będziemy napędzać w ten sposób rynek chiński, ponieważ większość, ogromna większość y, turbin oraz solarów jest made in China. Fun, fundamentalny problem polega na tym, wracam do pierwszego zdania tego akapitu, że to jest zapożyczone, to jest na kredyt aby dokonać tej sprawiedliwej transformacji, którą Unia nam rzekomo ułatwi my musimy się zadłużyć chociaż nasze, nasze elektrownie dziś pracują musimy je zamknąć zbudować nowe zapożyczone jeszcze słowo wyjaśnienia do energetyki atomowej która stała się konieczna z braku tego że kręgosłupa, który obecnie funkcjonuje energetyki węglowej, która szybko da się włączać i wyłączać dlatego stanowi ten kręgosłup bo w godzinach szczytu, gdzie pobór mocy jest trzykrotnie wyższy niż przeciętna to ktoś musi tę energię do systemu dostarczyć, to są szybko włączane i włączane bloki energety... węglowe, bo one się szybko dają włączyć i dlatego mogą stanowić kościec energetyki polskiej bo godziny szczytu rannego i popołudniowego w zupełności pokrywają, ale teraz, kiedy je się wyłączy, bo mamy przezlikwidować węgiel, no to musi coś innego być postawione w ich miejsce, żeby nie było wyłączenia energii, bo w szczycie no, nie ma stuprocentowego pokrycia na zapotrzebowanie, więc część klientów trzeba odłączyć żeby to nie nastąpiło, żeby nie było częściowych blackoutów, no to trzeba coś innego podłączyć w zamian. Co? Jedynym technologicznym wyborem, który istnieje, jest energetyka jądrowa i w tym kierunku idziemy. Jest dobra wiadomość z, z tych pertraktacji Morawieckiego z von der Leyen. Mianowicie taka, że z naszego no, geograficznego i technologicznego przywiązania do węgla wynika konieczność, żeby Unia trochę przyklękła i... Zachęta z ich strony polega na tym, że mogą wpisać, uznać, że bloki atomowe, czyli energetyka jądrowa jest ekologiczna, czyli spełnia wymogi ograniczenia emisji dwutlenku węgla, no bo elektrownie atomowe rzeczywiście nie emitują dwutlenku węgla, więc można jej do tego bilansu korzystnego dopisać. Ograniczenie emisji dwutlenku węgla, w związku z tym można sfinansować budowę elektrowni atomowych przy użyciu tych pożyczek ekologicznych z Unii Europejskiej. Ale to tylko można. To zostało na razie obiecane. Natomiast potwierdzenia tego faktu nie ma. Czyli jest to zachęta dla Morawieckiego podpucha. Czy to się zrealizuje, nie wiemy. Ja zachęcałbym uważne spoglądanie oszustom na ręce, jak to zostanie sformułowane, kiedy i czy faktycznie będziemy mogli z tych tanich kredytów skorzystać. I no, kolejny, trzeci, już raz wracam do tego samego tematu. My za tę ochronę tak zwanego klimatu światowego musimy zapłacić z własnej kieszeni, bo te kredyty musimy pobrać i je sfinansować, zapłacić jeszcze odsetki. Mhm. Więc ta ochrona odbywa się naszym kosztem. My jesteśmy tacy wspaniali, w tej biednej Polsce, która ma pragnienie dołączenia do średniego poziomu unijnego. Że, że no skoro jesteśmy tacy nowocześni i tacy postępowi ekologiczni, to my za tę ochronę klimatu zapłacimy z własnej kieszeni, płacąc za benzynę 10 zł na stacji, likwidując węgiel, który mamy pod własnymi stopami, i, w, i płacąc banksterom za zbudowanie nowych elektrowni atomowych których technologia będzie z importu mhm. więc same plusy no po prostu żyć nie umierać jesteśmy tacy nowocześni, tacy ekologiczni że damy złodziejom zarobić bo no bo musimy ratować planetę mhm. i to właśnie na tym ten numer polega żeby durniów wydoić i to w białych rękawiczkach tak, żeby się nie byli w stanie z tego wykaraskać bo ceny energii, jak wiedzą studenci pierwszego roku ekonomii dyrygują całym cyklem ekonomicznym, co to znaczy ceny energii wchodzą do wszystkiego jako potencjalny mnożnik albo ogranicznik i to jest też idea samej Unii Europejskiej, skoro są strukturalnej deflacji i grozi zapaść całego systemu finansowego, i wszystkie banki właściwie są niewypłacalne. To my się z tego wykaraskamy drogą inflacyjną. Jak? Powodując systemową inflację kosztową. Wszystko będzie droższe. W związku z tym wszystkie wskaźniki będą dodatnie. Będzie wzrost gospodarczy wzięty z inflacji. No bo mhm. dzisiaj jest coś, kosztuje 10, a jutro będzie kosztowało, kosztowało 12. Dlaczego? No bo energia drożeje bo się dopłaca, każdy musi dopłacać do niej podatek ekologiczny w postaci podatku od paliw rosnących. No i, I dzięki temu ceny wszystkiego, bo energia wchodzi do produkcji całej, nawet do usług niematerialnych, bo inteligent, który produkuje usługi niematerialne, też musi jeździć komunikacją miejską i swoim samochodem. Wobec tego w ceny jego usług wchodzi rosnąca cena energii, bo on musi ogrzać swoje mieszkanie tak? musi zatankować samochód i tak dalej i tak dalej już nie mówiąc o całym przemyśle gdzie występuje kilka miejsc i kilka etapów na których cena energii stanowi koszt im bardziej cykl produkcyjny jest wyspecjalizowany im bardziej wielopiętrowy tym więcej punktów w których ceny energii stanowią koszt produktu końcowego no to, do jest tego? Klasyczna, to jest że w tom, co się jednym zdaniem tylko to jest klasyczna po prostu podstawa księgowości, którą uczy się adeptów tej właściwie renesansowej sztuki, tak? Czyli podział na koszta stałe, koszta zmienne, no i implementacja energii jako części składowej potrzebnej do wytworzenia produktu, no to są wręcz wręcz wręcz podstawy. O tym mówił wielokrotnie już kilkadziesiąt lat temu. Pan Kissinger, zwany przez niektórych Killingerem. Otóż pan Kissinger z bardzo dziecinną wręcz szczerością powiedział, no, że jeżeli kontrolujemy energię, to kontrolujemy całe państwa i rynki. A jeżeli kontrolujemy żywność, to kontrolujemy poszczególnych ludzi. No, dotaliśmy do istoty potęgi petrodolara i dlaczego Stany Zjednoczone są na wszystkich rynkach najważniejszych produkcji ropy obecne w formie siły militarnej pilnują tego wydobycia na Bliskim Wschodzie z różnych powodów. Mamy różne plany prawda, geopolityczne, różne tam odłamy religijne w tym maczają palce, ale ekonomicznym powodem, dla którego Stany Zjednoczone jako żandarm pilnują źródeł Europy, no to jest fakt, że Europa stanowi podstawowe źródło energii. I tylko dlatego, z powodów ekonomicznych, Stany Zjednoczone w tym się parają. Po prostu kontrolują dystrybucję energii u źródła. I ty... No, obecni biurokraci Unii Europejskiej i ci planiści ochrony planety, robią to samo, tylko w inny sposób. No, wprowadzając podatki na energię, no skoro dwutlenek węgla, to opodatkujemy źródła energii produkujące dwutlenek węgla i to będzie się nazywało ochrona klimatu, bo dwutlenek węgla zabija klimat. No więc, skoro wszystkie paliwa, tak zwane kopalne, generują dwutlenek węgla, no to mamy przełożenie jeden do jednego. I litr mm. benzyny tyle kosztuje prawda, dwutlenek węgla, tyle się należy podatku. No. O energii moglibyśmy jeszcze dużo, dużo rozmawiać, ale przypominam, że goni nas czas, więc proponuję przejść do dalszego tematu związanego z dawos. Jednym zdaniem tylko dodam, że w Polsce oczywiście jest zawsze jeszcze opcja geotermalnej, geotermalnego ocieplenia. Wystarczy w pewnych miejscach po prostu wywiercić odwiert, na przykład 5 km w dół i będziemy ogrzewani przez cieplutką wodę z Ziemi. Natomiast druga rzecz w kontekście polskiego atomu to ja chciałbym tutaj zareklamować swoją serię artykułów poświęconych Uranowi. Znajdziecie je szanowni słuchacze na Bogaty Men. Już w lutym okaże się kolejny artykuł dotyczący rynków uranowych, a potem wisienka na torcie czyli y, Polski Atom. Podsumowanie, plany i m.in. obwieszczenie mojego faworyta w kontekście y, polskiej energii atomowej. Hmm. Natomiast skoro już wyszliśmy na Polskę, no to chciałbym poruszyć tutaj wątek Polski na Davos, czyli dwa wątki tak naprawdę. Wątek podatkowy i wątek Domu Polskiego wątek Domu Polskiego jest prostszy tak naprawdę. Mianowicie chyba w 2019 to za, za, zaczęliśmy już na stałe. Istnieje taka idea reklamowa, Dom Polski, przestrzeń polskiego biznesu, w który w Davos tutaj jest to idea PZU i PKO, które w tym roku zorganizowały właśnie Dom Polski, który ma zachęcać do inwestycji właśnie w Polsce, ale przede wszystkim też w krajach Trójmorza, no, przede wszystkim, a raczej po części, przede wszystkim w Polsce. Tutaj wiemy na przykład, że w tym roku wystawiony był także zainaugurowany przez Andrzeja Dudę właśnie Dom Polski i dodatkowo jeszcze w tym roku pojawił się Dom Ukraiński. Także region Trójmorza wchodzi, wchodzi powoli, powoli do Davos. Prezes PKO, Marek Lusztyna, chwalił polski dynamizm i optymizm, który miał nie przypominać już tego sprzed 30 lat no i stwierdził, że cieszy nas, tutaj cytat, że dzięki stałej obecności na forum ekonomicznym w Davos świat biznesu widzi w nas pełnoprawnego i wiaryga, wiarygodnego partnera w dziedzinie innowacji i inwestycji w regionie Trójmorza. Bez wątpienia jubileuszowa 50. edycja Davos będzie świetną okazją, aby zainteresować globalnych graczy ulokowaniem swoich środków w Polsce. No i pytanie moje, czy ta reklama zadziała. Bo tak naprawdę każda gospodarka oparta na idei kredytyzmu, czy każda współczesna gospodarka tak naprawdę łaknie gigantycznych przepływów finansowych, inwestycji, transferów technologicznych na swoim terytorium. Czy Davos 50. Edycja i Dom Polski może nam pomóc w tej idei? No to jest wyłącznie pytanie do specjalistów od tak zwanego marketingu politycznego czy to miejsce na mapie jest dobrą lokacją dla firmy lobbystycznej, bo taką firmę powołano, to jest typowy organ taki przedstawicielski lobbystyczny przez mhm. duży biznes Bankowy, związany z rządem, bo to jest nieprzypadkowo, przecież inicjatywa prezydenta, który to firmuje, ale tak naprawdę za nim stoi minister Sasin, tak zwany minister nowego super urzędu, tak zwanych aktywów państwowych, bo w tych dwóch spółkach państwo ma znaczące udziały, no i ręcznie nie misteruje. Bardzo Elegancko i one wykonują pewne strategiczne zadania neosanacji nowoczesnej naczelnika państwa Kaczyńskiego, taki ma plan neosanacyjny i no, w dużej mierze no, on korzysta z dobrych wzorców międzywojnia. No to nie można tutaj wieszać nad wszystkim psów, że to wszystko, tutaj, że wszystko jest złe z czegoś trzeba korzystać i na z czegoś trzeba budować tak? jak się ma takie karty, to takimi kartami się gra pytanie jaki to odniesie skutek długofalowy ja jestem prawdę mówiąc ambiwalentny tutaj w tej mierze, bo nie mam sprecyzowanego pojęcia nie wiem jak to się skończy bo ma to zarówno wady, jak i zalety państwowy interwencjonizm i państwowy aktywizm gospodarczy jest ambiwalentny jako narzędzie bo Potrafi zbudować różne dobre rzeczy To jest przykład wielkiego skoku ekonomicznego międzywojnia Mimo wszelkich przypadłości związanych z komoterstwem i, i, I korupcją z tym związaną Mimo tego wszystkiego Polska dokonała w przeciągu zaledwie 20 lat ogromnego skoku z totalnego bezchołowia i rozdarcia dzielnicowego mm -hmm. po zaborach to był niewątpliwie wielki sukces oczywiście tut proboscion jak mówią Francuzi w porównaniu do tego co było możliwe ale czy to jest jedyny model działania aktywizmu państwowego w gospodarce no, śmiem wątpić bo są inne alternatywne metody Pytanie, czy Davos Jest dobrym miejscem wystawiania siebie I e, Zwoływania różnych tam Cichych gremiów Dyskusyjnych przy cygarku Przy dobrym koniaczku Można sobie pogadać prawda? I nikt nie podsłuchuje, bo jest bezpiecznie Grunt jest neutralny Zmontujemy taki, taki deal Międzynarodowy Czy to jest dobre miejsce? No na pewno lepsze niż Międzynarodowe Targi Poznańskie Tak? I na pewno lepsze niż tak, więcej, więcej potencjalnych klientów międzynarodowych jest No, Davos ma bardzo duże zaplecze, również intelektualne, bo oni mają tam cały cały sztab, który działa na okrągło obsługa tego forum ekonomicznego, po prostu ma swoją witrynę, tam ma stałych ludzi, którzy się tym zajmują, stałe centrum konferencyjne i tak dalej, czyli tam można uruchomić takie taką cichą przystań lobbystyczną gdzie może się biznes bankierzy i inni politycy spotkać poufnie, neutralnie tak? nie tylko raz do roku na nartach ale stale no, po prostu tam mm -hmm. jest niedaleko dobre lotnisko są niezardowe połączenia, także rejsowe można tam tanio dojechać więc i po cichu się dogadać no okej, okay, to jest jakiś tam pomysł czy to przyniesie dla nas jakieś efekty? no mam na, nadzieję, że tak dobrym zwiastunem jest to że w ogóle takie inicjatywy nowy rząd podejmuje to znaczy tworzy przedstawicielstwa lobbystyczne Gdzieś na świecie Żeby swoje międzynarodowe Wizje realizować No bo Trzeba, żeby coś zrobić To trzeba najpierw się porozumieć tak? Ale porozumienie to nie polega na tym Że zwołamy konferencję I już jesteśmy umówieni Tylko polega na żmudnym cezelowaniu Negocjowaniu różnych upierdliwych detali To się toczy miesiącami A, a często latami Więc ekipy rządowe Które coś uruchomią często zostawiają w spadku swoim następcom i ci następcy to dalej prowadzą, cezelują budując z tego, co już wcześniej ktoś tam postawił no i taką instytucją e, lobbystyczną, mam nadzieję, będzie to Dom Polski który będzie trwał tam, tak jak Polska Ambasada tak? ale zajmująca się nie obsługą paszportową i konsularną, ale po prostu biznesu my tutaj robimy coś i mamy takie i takie kontakty i tam osoby oddelegowane, no to będą no to będą superambasadorowie, to będą ludzie, którzy będą biegli, nie tylko w, w, w, w kuluarach dyplomacji, ale w polityki międzynarodowej, no i będą musieli mieć doświadczenie no, w wielu innych zakresach, tak? To jest... No to tak się robi politykę realną. To jest dobry znak, że takie taki lobbying Polska zresztą uprawiać, bo to znaczy, że powoli dorastamy z wieku dziecięcego, obecnie młodzieńczego, być może wejdziemy niebawem do wieku dorosłego na arenie międzynarodowej, takiego wyrosłego młodziana, który ma już własne idee na ten temat, co robić w, w, ze sobą w przyszłości. No, na razie bym za tak daleko nie sięgał tymi swoimi ambicjami, bo to jeszcze długa droga, ale no, ale jest dobre chociaż to, że takie, takie inicjatywy się pojawiają, bo one świadczą o tym, że gdzieś tam na szczytach władzy istnieje głębokie przekonanie, że musimy stworzyć własną strategię rozwoju państwa polskiego. Mhm. Własne e, niezależne myślenie o tym, co jest obecnie, o naszej przyszłości. Co mamy dzisiaj robić i co mamy robić w przyszłości. w Którą stronę iść, z kim, jak konkretnie, detalicznie, bo na razie czegoś takiego nie ma. Na razie się organizujemy, bazując na naszym głównym sojuszniku za oceanu. No ale tej strategii narodowej tak naprawdę nie posiadamy. To jest brutalne, ale szczere. No tutaj muszę powiedzieć, że Bimen od nas z portalu jest w trakcie pisania artykułu pod tytułem Superno, Polska Supernowa, który miałem okazję tak roboczo przeczytać i jest to w pewien sposób zarysowa, zarysowana opcja strategii rozwoju dla Polski, więc na szczęście, no, na szczęście jest nie, to nie jest tak, że nie mamy narzędzi. Prawda jest taka, że wymagałoby to kilkunastu bardzo, bardzo sprawnych, sprawnych, dobrze wykonanych działań. Natomiast no, miejmy, nadzieję, miejmy nadzieję, że tak naprawdę że jakiekolwiek akcje będą implementowane ze strony y, rządu polskiego. Natomiast mam nadzieję też, że Bimen wkrótce ten artykuł puści. Zobaczymy. E, skoro mówimy jeszcze o Polsce, to chciałbym tutaj poruszyć wątek, który, y, który Polska poruszyła. I który, o którym między innymi rozpisywał się Reuters. Czyli Polska poruszyła tutaj wątek rajów podatkowych w Unii Europejskiej. Mianowicie, na podstawie wyliczeń Think Tanku Polskiego Instytutu Ekonomicznego około 170 miliardów euro podlega unikaniu opodatkowania. Na wszelkie możliwe e, sposoby, na czym oczywiście stratne są wszystkie kraje Unii Europejskiej. E, wiadomo, że chodzi tutaj, na, powiedzmy, na rynku lokalnym, patrząc na, jako, w ten sposób na rynek, na rynek unijny. No to mowa tutaj po prostu przenoszę o, o, o zakładaniu siedziby e, firmy w e, kraju, w którym to opodatkowanie jest mniejsze. I na takim rozwiązaniu, dla przykładu, korzysta. Holandia korzysta Cypr, korzystają Niderlandy, Irlandia, Belgia, Malta. No czyli kilka, kilka krajów, które w, sumie, które w sumie nie są niespodzianką tutaj. Z kolei najbardziej stratne na takich rajach podatkowych są oczywiście yy, wiodące gospodarki europejskie, czyli tutaj mowa o Niemczech, o Francji, no a co ciekawe też o Wielkiej Brytanii, która per se, posiada swoje własne raje podatkowe. W każdym razie na Davos było to tematem rozmów pomiędzy około 100 przedstawicielami 130 krajów, natomiast ciężko też zaimplementować jakieś akcje, które mogłyby rozwiązać ten problem, ponieważ ten system podatkowy, on na podstawie którego to wszystko się opiera. On został założony przed czasami digitalizacji, więc chodziło o to, gdzie po prostu firma ma siedzibę, w jakiej jurysdykcji, w ramach jakiej granicy. tak? W momencie, kiedy mamy do czynienia z podmiotami gospodarczymi, nazwijmy to o zasięgu międzynarodowym, tutaj jest bardzo ciężko cokolwiek zrobić. I przykładem jest też tutaj Głos Republiki Francuskiej, ponieważ na Davos poruszony został wątek francuskiego podatku 3%, który Paryż chciałby wprowadzić na firmy technologiczne, które. Powiedzmy, działają na terenie Francji, ale osiągnęły pewien tak zwany threshold, czyli pewien tak zwany dochód roczny z powodu swoich usług digitalnych, cyfrowych. Oczywiście uderzyłoby to bardzo w stronę amerykańską, no i mieliśmy tutaj małe spięcie ze strony pomiędzy Paryżem a Waszyngtonem, prawda? Co ciekawe, o podobnym, w kontekście podobnego podatku mówiło się również w relacjach Londynu i Waszyngtonu. Jednak tutaj chyba strona brytyjska odstępuje od tego, tak? Johnson ma inne problemy na głowie. Przede wszystkim Trump mu pokazał no, najgrubszą teczkę, czyli kwestię negocjacji nowej umowy handlowej. Ze Stanami, która no wiemy, że zostanie niebawem podpisana, i, i taka jest obietnica i przyrzeczenie wręcz sekretarza skarbu Mnuchina i samego Trumpa, który już to wielokrotnie. Podkreślał, że ta transatlantycka przyjaźń rodzi pewne obowiązki, więc niech się naród brytyjski nie lęka o to, że zostanie osamotniony po wyjściu z Unii 31, czyli za dwa dni, więc to jest priorytet, ale żeby ten priorytet został zachowany, no to Johnson niech raczej nie fika i nie szuka nowych pól starcia, których i tak nie brakuje bo chociażby sprawa gorąca z dzisiejszego dnia Brytyjczycy postanowili w parlamencie że dopuszczą Huawei mimo wręcz no, groteskowego oporu Amerykanów do przetargów na sieci piątej generacji podobnie jak uczynili Niemcy więc to już samo w sobie wystarcza żeby zirytować Trumpa. A z tym podatkiem cyfrowym nie można przesadzać, tym bardziej, że z podatkiem cyfrowym kontynent europejski, Unia Europejska już ma sprawę postanowioną, bo prezydent Francji, Macron, bardzo ładnie wynegocjował z Trumpem uciszenie, wyciszenie tego sporu. Prawdopodobnie chodzi znowu o starą sprawę, już niby postanowioną, fuzji Citroen, Fiat, Chrysler którą Komisja Europejska może jeszcze obalić z powodów zarzutów antymonopolowych bo Europejski Urząd antymonopolowy musi wydać taką zgodę ale Macron w zaciszu gabinetów przyrzekł solennie Trumpowi, że takiego problemu nie będzie i amerykański, jeden z wiodącej trójki producentów kuśtykający w ostatnich latach Chrysler ma dzięki tej fuzji ułatwiony dostęp na rynek europejski i także światowy no i ta konwergencja transatlantycka gospodarcza w kluczowej dziedzinie bolącej Amerykanów będzie następowała chodzi o to, że przecież import samochodów do Stanów Zjednoczonych pochodzi głównie z Europy i to z jednego kraju, czyli z Niemiec więc jeżeli Kreisler teraz z Francuzami stworzy do tego równorzędną alternatywę, a zostało to właśnie uzgodnione, no to Amerykanie bez wprowadzania ceł na samochody mają, że tak powiem, sprawę załatwioną no. I, no i właśnie o to chodziło, więc doszło do dealu, podatek cyfrowy za samochody francuskie zamiast niemieckich w tej fuzji transatlantyckiej i to chyba przeważyło w tym porozumieniu Podatek cyfrowy Makrona, zwany GAFA już działa, On to nie jest jego projekt on został już postanowiony przed dwoma miesiącami i właśnie wszedł w życie jego śladem zresztą podążyli bardzo szybko Włosi w Rzymie, bo potrzebują pieniędzy, bo budżet się nie domyka i taki podobny podatek na tych samych zasadach zaordynowali Włochom od nowego roku więc to jest trend już właściwie europejski. ja mam operacyjną pewność że wedle tych założeń, bo takie sygnały z Komisji Europejskiej napływają, niebawem zostanie wdrożony na terenie całej Unii, więc to już jest kwestia jakby zamknięta wiemy jak to będzie działało, także w Polsce niebawem, bo Unia także potrzebuje pieniędzy w dyskusji o nowy budżet europejski, który będzie się teraz decydował w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy. Teraz najgorętszy okres tych dyskusji został otwarty. Morawiecki zamówił w zaprzeźnionym ośrodku Instytut Analiz Ekonomicznych. Polski Instytut Ekonomiczny to się bodajże nazywa rzeczową i, i prawdomówną ocenę stanu przepływów podatkowych wewnątrz Unii. No i wyszło na to, że te raje podatkowe rzeczywiście drenują europejski system podatkowy na kwotę niemalże 200 miliardów rocznie. To jest bardzo zachowawczy szacunek, mój szacunek osobisty jest wyższy. I w tej analizie bardzo taktownie i dyplomatycznie nie wskazano głównego beneficjenta, czyli czarnej dziury w systemie europejskim której nikt do tej pory nie wskazuje a ona jest widoczna przy każdej analizie rajów podatkowych z dokumentów unijnych nie moich, tylko unijnych na, na najwyżej trzeciej stronie przeglądu już widać że ta czarna dziura zieje gdzie? w Luksemburgu, ale nikt tej nazwy nie podał w tej analizie. Dlaczego? No bo jesteśmy dyplomatyczni i rozgrywamy sprawę w białych rękawiczkach. Rządowi polskiemu i Morawieckiemu chodzi o dogodne otwarcie negocjacji budżetowych, dlatego żeby nie straszyli nas praworządnością w przydzielaniu następnej puli środków i aby budżet europejski kolejny nie był ograniczony, bo chcemy korzystać z tych funduszy rozwojowych wciąż. A biurokraci unijni, szczególnie ci prowadzący krucjatę pod tytułem praworządność i tym podobne rzeczy, chcą te fundusze ograniczyć pod jakimkolwiek pozorem i pretekstem bo ci na wschodzie Unii niedawno przyjęci, oni się bizurmanią strasznie i chcą się rządzić po swojemu, no to my im pokażemy jak to się naprawdę robi my mamy kasę i my będziemy rozdzielać, no to im delikatne, delikatnie zawistową. No tak, być może tak, być może nie, ale podatki w Polsce są jedne z najwyższych w ogóle. My ponosimy te, te, te ogromne ciężary. Uszczędniamy nasz system podatkowy i te wysokie podatki teraz coraz e, szerszą ławą płacimy. One płyną w dużej części do budżetu unijnego, ale daj się nam odetchnąć no przestańcie nas czarować tutaj, że dajecie nam połowę dopłat rolnych i że ograniczycie nam jeszcze dopłaty na rozwój, skoro my jesteśmy przez 50 lat komunizmu zapóźnieni mówmy prawdę skoro płacimy podatki, to róbmy to rzetelnie, że my płacimy 23% VAT-u i w Luksemburgu niech będzie tak samo aha, no to już jest inna rozmowa, po to była ta dyskusja otwarta nie po to, żeby zlikwidować Luksemburg bo on przecież nie zniknie w tej architekturze tylko po to, żeby utemperować te bezczelne ataki na Polskę, bo, bo my nie jesteśmy nic winni mhm. Dobrze, w tym momencie niestety będę musiał przerwać ponieważ yy, stwierdziliśmy, że spróbujemy wrócić do starej idei, czyli utrzymać nasze podcasty w 75 minutach. Mamy troszeczkę więcej, ale myślę, że i tak warto było. Będzie to na pewno bardziej strawne niż pół godzinne. Jeżeli chodzi o samo Davos, szczerze mówiąc no, troszeczkę przekornie powiem w ten sposób, że cele zostały ustanowione. Tutaj powinny paść owacje ze strony yy, towarzyszy partyjnych zakasujemy zatem rękawy i idziemy do pracy i teraz już powinna paść całkowita już owacja jak na, zawsze, jak na przemówieniach Stalina aczkolwiek brakowało mi teraz typowego gierkowskiego pytania jeśli nam pomożecie to sądzę że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć więc jak? pomożecie? to były słowa, które Gierek powiedział podczas spotkania w Stoczni Gdańskiej w 1971 roku i moja analogia idzie w tą stronę. Cele w Davos zostały wyznaczone, kierunek został obrany, ale nikt nas, zwyczajnych zjadaczy chleba, tak naprawdę nie spytał, czy pomożemy, czy chcemy brać w tym udział, prawda? My musimy płakać i płacić. I taka jest nasza dola. Jedyną nadzieją jest to, że będzie to rozłożone na dłuższy okres, a zanim ostateczna... Ostateczny ciężar ktoś nam położy na grzbiecie, to cały ten system szlak trafi. Mm -hmm. I, tym, I tym miłym akcentem kończymy. Z tego miejsca chciałbym tylko przypomnieć, e, po drugiej stronie zezowatego Zorro, Zapraszamy bardzo serdecznie do raportów zezowatego Zorro. Można się naprawdę wiele nauczyć i. E, jest to, człowiek, jest to człowiek, który wyciśnie cytrynkę do ostatniej krwi, więc naprawdę gorąco. do ostatniej kropli, więc naprawdę gorąco polecam. Natomiast ja jestem enemy z bloga bogaty men, również zapraszamy. No i cóż, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Tymczasem ekologicznie chrońmy naszą przyrodę, bo tylko taką mamy. Tak.